Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemon. W 10 minut. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, moim gościem jest Anna Kwiatkowska z Kuszman -Lowekfield. Witam Panią. A witam. Lubi Pani Londyn? Bardzo. Londyn okazuje się, że jest najlepszym miastem do prowadzenia działalności biznesowej w Europie. O tym porozmawiamy za chwilę. Dziś będziemy rozmawiali o tym, które miasta są najatrakcyjniejsze dla biznesu. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie Państwa firma typuje właśnie takie miasta? Metodologią przygotowania tego raportu były wywiady telefoniczne z menadżerami z ponad 500 firm. Są to menadżerowie wyższego i średniego szczebla, czyli dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy do spraw sprzedaży i marketingu. Tak jak powiedziałem, Londyn jest najatrakcyjniejszym miastem do prowadzenia biznesu w Europie. A inne miasta europejskie jak się przedstawiają? Londyn zdecydowanie wygrywa w tym rankingu, jest niekwestionowanym liderem. Tuż za nim jest Paryż i Frankfurt, czyli takie europejskie stolice, można powiedzieć, biznesu. A jeśli chodzi o Polskę, to pewnie Warszawa zwycięża. A, oczywiście, ale Warszawa jest na 24 miejscu. Субтитры na 24. miejscu w rankingu tych 36, 36 miast europejskich, to... które były brane pod uwagę w przygotowywaniu raportu. To chyba nie za dobrze. No, mogłoby być lepiej, natomiast jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o kryterium najlepsze miasta pod względem kosztu zatrudnienia pracowników. Tu zdecydowanie mamy pierwsze miejsce. Mamy również wysoką pozycję, jeżeli chodzi o kryterium najlepszego miasta pod względem klimatu stwarzanego przez rząd. Czy na pozycję Warszawy w takim razie jakiś wpływ ma euro 2020? 2012 i czy ta nasza pozycja będzie wzrastała w najbliższych latach? Na pewno ma, natomiast nie sądzę, że to jest kluczowy element. Euro 2012 to oczywiście prestiż, natomiast jest to krótkoterminowa impreza. Sądzę, że dla przedsiębiorców, biznesmenów, inwestorów zagranicznych kluczowe kryteria to przede wszystkim transport, dostępność wykwalifikowanej kadry, dostępność powierzchni biurowej, taki właśnie sprzyjający klimat rozwijaniu biznesu. Euro oczywiście podniesie prestiż, zwróci uwagę na Warszawę, na Polskę, ponieważ jest to wydarzenie o wysokiej randze. Natomiast nie jest to głównym kryterium, na które zwrócą uwagę inwestorzy zagraniczni. Warszawa, tak jak już mówiłem, uplasowała się na 24. miejscu w rankingu 36 miast europejskich. Czy w takim razie na pozycję naszej stolicy wpływ mają przygotowania do Euro 2012? Na pewno Euro 2012 jest bardzo prestiżową imprezą, która zwróci uwagę Europy, myślę, że i całego świata, na, na nasz kraj. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie inwestorów, Warszawą, to sądzę, że euro będzie miało mniejsze znaczenie. Bardziej inwestorzy będą zwracali uwagę na takie kryteria jak transport, dostępność wykwalifikowanej kadry, dostęp do powierzchni biurowych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do rynków. Państwo te badania prowadzą 21 lat. Przez te 21 lat można zaobserwować tendencje rynkowe. Proszę powiedzieć, jak wyglądają liderzy. Czy to na przestrzeni tych 21 lat się jakoś zmieniało? Czy ktoś wskakiwał na lepszą pozycję, spadał z niej? Czy może wszyscy utrzymują się od wielu lat na tych samych pozycjach. Niekwestionowanym liderem w rankingu jest Londyn, który pozostaje na pierwszym miejscu. Tuż za nim jest Paryż i Frankfurt. Jeżeli chodzi o taki awans w rankingu, to bardzo dobrze wygląda tutaj Wiedeń, który wskakuje tutaj na 22 pozycję. Natomiast jeżeli chodzi o niemieckie miasta, one tutaj zajmują wysokie pozycje i pną się w tym rankingu do góry. Miejmy nadzieję, że Warszawa także w najbliższych latach będzie pieła się bardzo wysoko, jeśli chodzi o Miejscowości, które mogą być atrakcyjne dla biznesu. Trzymam oczywiście za nasz kraj mm -hmm. i naszą stolicę kciuki. A pani bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiatkowska z Kuszmanem Wakefield była moim i państwa gościem. Dziękuję. W 10 minut.